Otwórzmy proszę Księgę Izajasza, szósty rozdział i przeczytajmy pierwszych osiem wierszy. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. A kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy.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 Wtedy odpowiedziałem, oto jestem. Poślij mnie. Wczoraj w Gdańsku byliśmy na... tutaj niektórzy z nas byli na takim spotkaniu, gdzie rozważaliśmy między innymi właśnie ten fragment Słowa Bożego. I tak chciałbym, abyśmy i dzisiaj, rozpoczynając nasze nabożeństwo, Modlili się, aby Bóg dotknął i naszych serc, abyśmy i my mogli tutaj na tym miejscu doświadczyć tego otworzenia naszych oczu. Doświadczyć tej niebiańskiej wizji, niekoniecznie w taki graficzny sposób, w jaki doświadczył jej Izajasz. Ale tak jak Bóg nam da w swojej łasce, przez swego ducha oglądać siebie, swoją chwałę, swoją świętość swoją wspaniałość i abyśmy mogli przyłączyć się do tej niebiańskiej chwały, która dzień i noc rozbrzmiewa przed Bożym tronem. Tam wszystko jest doskonałe. Bóg ma swoje stworzenia, które nie są skalane grzechem, tak jak my. Ma swoich serafów, ma swoich aniołów, którzy czczą Go Mając daleko głębsze poznanie Jego osoby niż my. Tak jak w tym fragmencie czytamy o tych serafach, które w obecności Bożej zakrywają swoją własną chwałę. Myślę, że czasami jak Izajasz przychodzimy do Boga, chcemy Chcemy go wielbić, chcemy go ćcić, chcemy się nim rozkoszować, ale ciężko jest nam oderwać oczy od naszej własnej nędzy, od naszej własnej nieczystości. Czujemy się winni za nasze niepowodzenia. Nasze błędy, naszą. To jak ciągle zawodzimy Boga w takiej czy w innej sferze, w taki czy w inny sposób. Nie czujemy się godni, żeby się do Niego zbliżyć. I gdyby nie łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, prawdziwie nie, nikt z nas nie byłby godny, gdyby nie moc Jego oczyszczającej ofiary, Jego krwi, jego miłosierdzia nad nami, Jego przebaczenia. Nikt z nas nie mógłby stanąć przed Bogiem. Nikt z nas nie mógłby podziwiać Go, nikt z nas nie mógłby poznawać Go, doświadczać Go, ale bylibyśmy przez nasz grzech wiecznie oddzieleni od Niego. Nigdy nie moglibyśmy zobaczyć Jego wspaniałości, Jego chwały, a jedyne, co moglibyśmy doświadczyć od Niego, to Jego gniew. To Jego słuszny sąd za nasze grzechy, za nasze nieprawości. I tak jak tutaj w tym obrazie, ten seraf bierze ten rozżarzony węgiel z ołtarza, który mówi o Bożej ofierze, który mówi o Bożym przebaczeniu, o Bożym miłosierdziu. Takimi możemy zostać dotknięci, nie rozżarzonym węglem, ale krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Możemy być przeodziani w Jego szatę sprawiedliwości, Możemy stanąć przed Bogiem i tak jak ci aniołowie, podziwiać Jego świętość, wpatrywać się w Jego chwałę. I też tak jak Izajasz, możemy oczekiwać, że i nas pośle, że i nas użyje, chociaż tak wiele nam brakuje, chociaż w tak wielu sferach widzimy nasze słabości, jeśli tylko mamy tą postawę gotowości, Panie, poślij mnie. Tak łatwo jest patrzeć na innych i mówić, niech Bóg tego pośle, niech Bóg tamtego pośle. Ja mam swoje sprawy, ja jestem tym zajęty, ja jestem tamtym zajęty. Dlaczego ktoś inny nie może tego zrobić? Bóg szuka ludzi, którzy są gotowi stanąć przed Nim i powiedzieć, Panie, poślij mnie. I myślę, że gdy wpatrujemy się tak naprawdę w Boga, kiedy patrzymy na to, jak On wiele poświęcił dla nas, ile On dla nas uczynił, naturalną naszą reakcją jest Panie, chcę Ci służyć, chcę, żebyś mnie posłał, chcę, żebyś mnie używał, chcę, żeby moje życie było dla Ciebie przydatne. Poślij mnie. Powstajmy, bracia, siostry i módlmy się, aby Bóg dzisiaj objawiał się nam i przysposabiał nas do tego, abyśmy mogli być Jego posłańcami w tym świecie mogli być użyteczni dla Niego, świecić Jego blaskiem, opowiadać o Jego chwale, Jego dobroci. Dziękujemy, Ojcze, że dałeś nam ten kolejny dzień odpoczynku. Dziękujemy za tę możliwość, by razem się tutaj zgromadzić w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I pragniemy, Panie, wpatrywać się w Ciebie. Pragniemy, byś otworzył nasze oczy, abyśmy oglądali cudowność prawa Twego, abyśmy oglądali Twoją cudowność, Panie, abyśmy mogli dotknąć się Ciebie prawdziwie, abyś Ty mógł dotykać się naszych serc i uzdrawiać nas z tego, co jest tam chore, leczyć, Panie, to wszystko, co tam jest zranione, usuwać nasze lęki oczyszczać nas z, naszych, z naszego poczucia winy. Panie, prosimy, byś objawiał się i dzisiaj pośród nas jako święty Bóg w swej chwale. I abyśmy, wpatrując się w Ciebie, Panie, doświadczając Twojej miłości, Twojego przebaczenia, Twojej łaski, doświadczali głębokiej przemiany naszych serc, aby... Gorliwie Tobie służyć, aby iść tam, gdzie nas posyłasz, nie patrząc na nasz osobisty koszt, wiedząc, że mamy obfitą zapłatę u Ciebie w niebie. Nie szukając, Panie, zbyt wielkich rzeczy dla siebie, nie pożądając tego świata ani rzeczy z tego świata, ale prawdziwie pragnąc Twojego Królestwa nade wszystko, Twojej sprawiedliwości, Twojego życia w nas, Twojej realności w nas Tego byś używał nas, Panie Byś uwielbił się w naszym życiu I uwielbił się w tym świecie przez nas O to prosimy, kochane Ojcze W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa Przyjmij, Panie, nasze pieśni Nasze modlitwy I wesprzyj nas Twym Duchem Prosimy nas w tym nabożeństwie i daj nam prawdziwie doświadczać Ciebie, żywego Boga. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.